Słuchacie Wiki radia. Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia Doroty Kutyły pod tytułem Świat przez kobiety urządzony, czyli rzecz o kobietach i ich wynalazkach. Wystąpienie odbyło się podczas konferencji o przyszłości prawa autorskiego Kopy Kamp, zorganizowanej 1 października 2013 roku przez Fundację Nowoczesna Polska. Dzień dobry, Rebas. Jeszcze proszę Państwa na co nie zajmuje się pisaniem, pisaniem doktoratu dotyczącego wyzwolenia. To znaczy tego, jak różne grupy, wyjściowo słabsze, jak mówi francuski filozof Francier, pozbawione prawa głosu i pozbawione widoczności, dochodziły do tego, że inni je słyszeli, i nie widzieli. No i oczywiście jedną z tych grup są kobiety. I do takich tradycyjnych sposobów, to znaczy tradycyjnych, które jakoś się kojarzą wszystkim, że kobiety zdobywały tę niezależność. Czyli po pierwsze poprzez twórczość artystyczną, a po drugie poprzez nasilone ruchy polityczne, jak jest, zwłaszcza w AI, ostatnio doszła ciekawa droga, która mnie zainteresowała i jak się okazało pasuje do Państwa konferencji. To znaczy kobiety jako autorki wynalazków. I zanim zacznę mówić o tym, to chciałam, żeby Państwo sobie tak pomyśleli w duchu, czy wśród wynalazków, jakie Państwo znacie, znacie Państwo jakikolwiek wynalazek dokonany przez kobiety. Jeśli tak, to znaczy, że mi referat to nowe, jeśli nie, to znaczy, że trzeba go wygłosić. kobiety, te nalotki są wszechstronne. Począwszy od piegusków, tych ciasteczek z czekoladą, to ród Wakefield 3030, poprzez zmywarkę Josephine Kochran 1872, jednorazowe pieluszki Marian Donovan 350, czy Kevlar, mocno jak stal włóknowy, wynaleziony przez Stefani Kwolek 20 ale to także melity Tybent papierowe filtry do kawy, które dalej są w powszechnym użyciu, czy idea nowego wychowania przedszkolnego, wprowadzana przez włoską lekarkę Marię Montessori. Cały referat będzie istnieje bardziej na krajach Naglosarski, przede wszystkim na Wielkiej Brytanii, tam po prostu bardziej to zbadano. Tam także w XIX wieku uchwalono prawo patentowe i to połączono z ustawami dotyczącymi samodzielności majątkowej kobiet. Jedno z drugim sprawiło, że wręcz w tysiącach kobiety zgłaszałyby wynalazki, nie tylko z Anglii, ale także z Niemiec. Otóż bardzo chętnie Niemcy patentowały swoje pomysły w Anglii, to także obejmuje Francję, Kanadę, Australię, Czy w Polsce nie było wynalazków. No, po pierwsze, bo Państwa za bardzo nie balało na razie, czy kobiety to robiły. W XIX wieku też w Polsce nie było prawa patentowego. I kilka lat temu ukazała się taka książka Elżbiety Kowackiej w Salonie i Kuchni. I ona w ogóle była przełomowa, ponieważ pokazywała takie codzienne życie domowe w XIX wieku. Tylko, że Poważne jest zajmowanie się historią mycia, sprzątania, gotowania. No tak jakby robiła to, dlatego że była historykiem e, kultury materialnej. Natomiast w krajach anglosaskich spada maturka. No i teraz głównie te wynalazki, które pamiętam do wieku XIX, bo to jest taki wspaniały wiek. Który Mawia, że to wiek cudów, wiek pary, elektryczności, wiek wiary w możliwości człowieka. Tak, to znaczy, człowiek wszędzie dotrze, wszystko odkryje, nie ma rzeczy nieznanych. Wszystko człowiek może. Potem tę wiarę człowiek nie tak stracił. Ale w XIX wieku w to głębokowiesz. No i to także jest czas narastania ruchów emancypacyjnych i uzyskiwania przez kobiety praw. I jak mówiłam, jedną z tych dróg emancypacji dla kobiet były wynalazki. Początkowo kobiety, nie miały prawa same zgłaszać tych wynalazków. Nie chcę powiedzieć, że były dodatkiem do męża, ale to mężowie zgłaszali te wynalazki. Na przykład Thomas Masters, który uczciwie napisał, że chce opatentować pomysł własnej żony na pewne, pewne urządzenie do oczyszczania ziemi. Ale już po 1870 roku kobiety mogły samodzielnie to robić. I teraz jak będę to mówić, to proszę cały czas jeszcze mieć w królową Wiktorię. Otoczył się czas wiktoriański, yy, ale królowa Wiktoria w niezwykły sposób przyczyniła się do poprzestnienia różnych rzeczy. Ona to mianowicie na przykład jako pierwsza zażądała chloroformu podczas porodu dwojga ze swoich licznych dzieci. Ona tu przejechała się pociągiem, co sprawiło, że nagle tysiące angielek rzuciły się do kolei i przemieściły się po całej Anglii i po całym imperium. Yy, ona także wyrażała opinię na temat oświetlenia gazowego i elektrycznego. I teraz to patentowanie pomysłu przez kobiety ma dwa podstawowe wymiary. Po pierwsze, kobiety chcą ulepszyć świat, w którym żyją, więc wymyślają nowe rzeczy, a po drugie też chcą osiągnąć niezależność, także też niezależność finansów. I teraz ja, ja się oprę na tym takim bardzo technicznym rozumieniu wynalazku, takim jak dalej stawię patentować, że trzeba opatentować, że jest to urządzenie albo kawałek, czy całość cyklu produkcyjnego, ale ogólnie w bliższym jest myślenie o wynalazku, Szeroko, z naszego wprowadzeniu, nie wiem, pewnej innowacji na przykład, do życia społecznego. Ale jak mówię, tu opieram się na y, anglosaskich badaniach po prostu przeanalizowanych wnioskach potęgowych, które kobiety składam. Pierwszy angielski wynalazek to rok 1637, w pani Bal, y, wynalazła sposób konserwacji szafra. To była bardzo droga przyprawa, nadal jest. Ona wymyśliła, jak to konserwować, żeby zachowała swoje właściwości po wielu latach. Wynalazca na 1678 jest nieco makabryczny. To znaczy, e, pani Anna potter Porter wymyśliła, w jakich ubraniach należy chować zmarłych. I dużo tam opisywała, ile być elementów wełnianych, miała być to szansa dla rozwoju, angielskiego przemysłu wełnianego. Ale jak mówię, nasilenie kobiecych wynalazków to wiek XIX. I teraz chciałam Państwu zaproponować takie przejście przez kilka obszarów e, życia. I wskazanie, co kobiety wymyśliły. Zacznę od ogólnie rzeczą, z wyglądu zewnętrznego, mody, ubrań i podobnych rzeczy. Oczywiście ten obszar kobiecej wynalazczości może być traktowany stereotypowo. Dla ruchu feministycznych sprawa dbania o własny wygląd, sprawa mody jest kwestią niejednoznaczną, bo nie jest do końca jasne, czy jeśli kobiety dbają o własną atrakcyjność, to popadają w jeszcze większe zniewolenie, czy też przeciwnie wyrażają swoją własną ekspresję. kapeluszy. Jak Państwo było tak sobie kojarzycie, impresjonistyczne obrazy mężczyzn i kobiety w słomkowych kapeluszach, okazuje się, że było to bardzo, bardzo modne w się. czasie. I najlepszy materiał do produkcji yy, kapeluszy pochodził z włoskiego Livore. Była to jednak słoma bardzo droga, w związku z tym kobiety robiły co mogły, żeby wymyślić tańszy materiał. I tak się zdarzyło, w 1809 roku Marek Kis nowy materiał połączenie słomy z jedwą. Natomiast koło angielskiego Luton zwinęło się w takim zagłębie powiedziałabym yy, produkcji materiałów yy, kapeluszniczych. Potem yy, w rodzach chałupnictwa kobiety pracowały w własnych domach, pracowały nad tą słową i były niezwykle aktywne. To znaczy W 1851 roku była taka wielka wystawa światowa w Londynie, to one po prostu najęły omnibus i pojechały wszystkie ubrania, korset. Czy mówiłam, że kwestia wyglądu na feministycznej, no to gorset wydaje się takim po prostu wręcz e, przykładem przykładem kobiecko zjewolenia. Ale ja chcę prowadzić jasne to do historii gorsetu. Mianowicie tak, że produkcja gorsetu dawała zatrudnienie kobiet. I za więcej, często te gorsety były produkowane we własnych pracowniach przez kobietę. więc absolutna samodzielność i niezależność. Po drugie, kobiety bardzo często wynajdowały różne rzeczy związane z gorsetami. Tak albo zmieniały kształt, albo dodawały coś do tego, Poza pojawia się taka paralela między stosowaniem coraz bardziej elastycznych materiałów do produkcji gorsetów, które dawały więcej ruchu kobietom, jak powiedzmy z taką narastającą niezależnością kobiet. No i też jest taki wątek bardzo leczniejszego stosowania gorsetów, do podtrzymywania części ciała, na przykład przy przegubki. Teraz tak, jeśli mamy ubrania, no to jakoś trzeba je y, wyprodukować. No i to jest że sprawa 1853, prawdziwie kobieta a mężczyzna, Iza i maszyna do szycia. No i za sobą kobiety. No kobiety wynajdują rzeczy potrzebne do szycia, do y, y, produkcji kubek. A więc poduszeczki, na igły, stopki do maszyn, ale także y, jedna z nich w 1961 roku, Charlotte Kradok. Opatentowała metodę szycia ubrań. Wymyśliła trzy miary, które trzeba wziąć z człowieka, które sprawiały, że można było dla dowolnej osoby przy dowolnego rodzaju ubrania. No i to są, powiedzmy, rzeczy, które jesteśmy w stanie albo sobie wyobrazić, albo przypomnieć, albo wiedzieć, że one w ogóle istnieją. Spośród takich wynalazki, które kompletnie już zginęły. Jest taki wynalazek Marii Szanger na skracanie słów. No bo teraz proszę sobie przypomnieć te XIX-wieczne słów. Takie wielkie, obszerne, z ciężkich materiałów, co więcej służące przez wiele lat, a nie przez jeden test. No i czasem trzeba było je skrócić i wszystkie wcześniejsze sposoby skracania niszczyły materiał. A owa Marii Shanger wymyśliła taki sposób zawieszek i e, łańcuszków, który sprawiał, że jak się przyczepiało na sam dół, to, to jednocześnie była taka ozdoba, a z drugiej strony pozwalała skrócić, e, skrócić sól. No jak mówię o tej kwestii wyglądu, też niejednoznacznie dla ruchu feministycznych, to nie będę mówić o kosmetykach, ale powiem o właśnie szkodach. Okay. E, <laughs> Dobra, proszę Państwa, no, to chcę powiedzieć bardzo szybko, że kobiety dokonywały w naród. Ale że sprawa nadal jest istotna i, i ważna, i że nie tylko dotyczy XIX wieku, to zakończę taką wypowiedzią z 2002 roku, z pewnego raportu przygotowanego przez Susan Greenfield, dyrektora Instytutu Królewskiego, która zajmowała się tym, jak wygląda obecność kobiet w, w projektowaniu, architekturze, inżynierii. No i okazało się, kobiety są, że kobiety w muszą dalej nie... I że to, jak słyszyła, jest wielkim wezwaniem dla kobiet, by znalazły swoje miejsce. I teraz jest bardzo dobre, takie zakończenie ostatnie zdanie to, jest, że upór, wyobraźnia, witalność i pasja które są podstawowymi cechami każdego wynalaz, dają kobietom drogę do tego, by były widoczne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Słuchacie Wikiradia.